Kulturalny piątek w Radiu Plus Warszawa. Kulturalny piątek, mówi Paweł Kęska. Kto żegluje, ten wie, że o tej porze roku to już się tylko tęskni za wodą, czy to wielką, czy to małą. No, wielka to może gdzieś na południu jeszcze Bałtyk już bardzo niebezpiecznie. Można przeżyć jeszcze raz, a może przygotować się do przyszłego sezonu. I tak w najbliższy weekend rusza przegląd filmów żeglarskich jak Film. Moim gościem jest pan Andrzej Minkiewicz, organizator przeglądu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Kiedy pan ostatnio żeglował? Uff, latem tego roku, ale dosłownie kilka dni. I to nie było to, o czym myślałem. No właśnie, tak samo. Dlatego chciałbym jakoś poszerzyć ten horyzont żeglarski. Przegląd filmów żeglarskich, czyli dokładnie jakich? Co tam będzie? Zdecydowaliśmy się na stworzenie kilku bloków tematycznych poświęconych głównie filmom dokumentalnym. Jest jakiś porządek konkretny przeglądu? Jest tak, że w sobotę o godzinie 12 zaczyna się blok, który nazywaliśmy Morze i Wolność. W ramach tego bloku będzie pokazanych sześć filmów. Najciekawszymi filmami w tym bloku to będzie film w poszukiwaniu legendy Konstantego Kulika o wyprawie jachtu starym przez przejście północno-zachodnie i film o legendarnym polskim żeglarzu Leonidzie Telidze opowiadający o rejsie Teligi dookoła świata. Drugi blok w sobotę o godzinie 17.00 filmy generalnie poświęcone regatom. I w ramach tego bloku będą dwa bardzo ciekawe filmy pokazane. Jeden to jest Gorycz Zwycięstwa Andrzeja Domińskiego, Film z 1981 roku o kapitanie Kubie Jaworskim. Film bardzo ciekawy, bo pokazujący polityczne raje tamtych czasów, czyli stan wojenny i człowiek z wielkimi marzeniami. A tak naprawdę ręce mu zostają związane. Stąd ten tytuł Gorycz Zwycięstwa. W czasie tego bloku będzie pokazany też film, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych filmów żeglarskich które w ogóle w ostatnich latach powstały. Jest to film o tytule Na głęboką wodę, film producentów filmu Czekając na Joe. Kultowy film środowiska górskiego. Nie tylko górskiego. Nie tylko górskiego. To jest to film podobnie trzymający w napięciu. I też mówiący o tragicznych wydarzeniach. Film opowiadający o regatach Golden Globe. Pierwszych regatach non-stop dookoła świata, w których to regatach startuje dziewięciu uczestników. Z tego do mety dopływa tylko jeden. Natomiast głównym bohaterem jest Donald Crowhorst, Anglik, który wymarzył sobie udział w tych regatach nie mając większego pojęcia, o że Oceanicznym. No cóż, na ten film to ja już się wybiorę na pewno. Mam nadzieję, Zachęcam. że jeszcze kupię bilet. Tak, co tak. dalej? Co w niedzielę? Niedziela jest blokiem pod tytułem Człowieki Morze. Najciekawsze filmy to, moim zdaniem, dwa filmy. Kontiki Tratwą przez Pacyfik. Film, I z 19... tak, tak, dokładnie. film z 1947 roku został nagrodzony nagrodą Oscara za najlepszy film dokumentalny. Na zakończenie całego przeglądu odbędzie się premierowy pokaz filmu Krusenstern. Film? o kształtowaniu młodych charakterów kadetów tej rosyjskiej właśnie szkoły morskiej. Jest to film, który nie był do tej pory jeszcze nigdzie pokazywany. Co jest jeszcze istotne, każdy z tych filmów wymaga paru słów wprowadzenia dla widzów. Przynajmniej ja nie znam lepszych osób do prowadzenia takich gawęd przedfilmowych właśnie niż kapitan Zbierajewski czy Andrzej Radomiński prowadzący są, uważam, dodatkową atrakcją, którzy nadadzą pewien klimat tej imprezie i te stare filmy dzięki również nim ożyją. Wie pan, jak pan tak o tym mówi, to dostrzegam panu coś, co jest w znanych mi żeglarach, czyli błysk w oku i tęsknota. I to prawda. Zarazem. Ma pan jakieś plany żeglarskie na przyszły sezon? Tak, ale jeszcze za wcześnie o nich mówić. Marzenia są. A tak. Marzenia mam, jak zawsze, bałtyckie, zobaczymy, czy coś uda się zrobić. Tak. Moim marzeniem właśnie było zrobienie takiej imprezy. To A moim jest... marzeniem już jest pójście na nią. No to żeglarze, łączmy się w swoich marzeniach w takim razie. Moim gościem był pan Andrzej Minkiewicz, organizator, pomysłodawca przeglądu filmów żeglarskich i jacht film. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.